Jest rzeczy, na przykład jak to Ja... Uwielbiam ją Albo to I bebe, boom, boom. Złuch, Oni po prostu marnują ceny megabajty Fajne filmiki I... actually Oba w jednym video, video żeby zaoszczędzić Twój czas I przestrzeń o Oto co zawiera Jest już od mojego penisa! Wy konwencjonalny moshu!